Ja że dzisiaj nie wiedzą, to ja się z tym zgadzam, bo już są tak zademonieni. Amen. Ale na początku wiedzieli. Ale początek jest zawsze ten sam. Zrozumienie, przyjaciele, że grzech nad nami nie panuje, że szatan jest mały, nie nadawaj rangi diabłu, nie nadawaj rangi grzechowi. Rozumiesz, o co chodzi? Nie nazywaj tego w ogóle. Weź to wywal. W ogóle weź luzik w tym wszystkim. Wiesz, nie bój się, Bóg cię nie potępi, Bóg cię nie dostawi. To jest kochany nasz, kochany Amen. nasz Tata. On jest z nami. Czy te dwie kobietki, one tak się produkowały, były takie napalone religijnie, takie były człowieku nagrzane religijnie, no, że to szok po prostu. Nie mówisz innymi językami do jednej. Mówię. Ja też to będzie. Nie boję, bo inne języki to nie są takie parała. Mówię, takie same, ja pierwszy raz takie ja dlatego tak długo z nimi stałem. Nie dlaczego? Bo ja się w pewnym sensie se, syciłem sytuacją, bo ja jestem taki, wiesz, dwie osoby mówią do mnie obrywać. Takie same. Ja nie wiem w raz takie przeżycie, takie przeżycie, robię takie duchowe katarki z takie miałem. Przeżycie duchowe takie nie Dwie kobietki tak samo mówiące do mnie. Mówię, po prostu, wow, jeszcze po prostu te wiesz, euro 2000, 2008. to się Ile to Jakie to trzeba mieć wyobraźnię w ogóle? Słuchajcie. Co trzeba mieć w głowie, żeby tak w ogóle zafunkcjonować w życiu? I to było dla mnie ciekawe. Ja mówię, jakie to duchy, boże, to Skąd to w ogóle się wytrzasnęło, taka sytuacja? Ale one były tak bardzo nasalone religijnie, a ja stałem tam mordy. I ona to mnie mówi, a sobota? A sobota. A ona mnie mówi, jak języki pokazujesz? Nie, bo lat jest grzech. Ja nie, nie, język jest z bo nie, nie, nie, nie, nie, nie, są nie, tak śmiertelnie poważne, nie, nie, ich nie, po prostu, nie, Ja nie, ja, ja, a nie, mnie to, i Mówię, że tak stoję, mówię dziewczyny, mówię spokojnie, mówię na luzie, mówię, kurczę, mówię, no bez przesady, mówię, mówię, ja służę Bogu, dam mu życie, rozumiesz? Mówię, ja was nie przeklinam, tylko te demony to za wami są. Boże, kochanie, nie mają demony. Ja wiem, że mówię w Waszym Duchu. Bo ja nie mam podróżcie do ich nowego narodzenia. To nie o to chodzi. To chodzi, że siedzą w kotle. Wiecie, co zrobiły? Nadały rankę tym rzeczom. One wyglądały jak taranga, ranga. one wyglądały? te dziewczyny jakby w latach 20. żyły. Rozumiesz, o to chodzi? W latach 20. Na Słowacji. Zatrzymały się tam, czego? dlaczego tak jest? Bo to są demoniczne siły, które właśnie wprowadzają ludzi w takie rzeczy. Kiedyś taki facet chodził, głosił Ewangelię, człowieku. Głosił Ewangelię, wygląda w ten sposób. Miał taki wąsik. Tak się czesał, ja taką skórę, że Ciebie dotąd krótko, tak w latach 70. się nosiło, spodnie, wiesz, takie dwie wąskie kieszenie, na brzytwy, proszę Ciebie, wiesz, szeroko, i on chodził z Pismem Świętym, i on się dziwił, dlaczego nikt go nie chce słuchać, nikt nie chce słuchać, jak Cię mogą słuchać, jak Ty tak wyglądasz? Jezu tak żył w tamtych czasach, jak to wyglądał, jak w tamtych czasach, a Ciebie wchodził w galach albo w adidasach, tak jak śpiewała armia. To chodzi o, chodzi o to, że to co one sobą zaprezentowały było zjawiskiem, które one ściągnęły do swojego życia przez lęk. One się bały, że łaska to za mało i że muszą mieć prawo. Rozumiecie? Wynika to z ich kompleksów. Rozumiecie? Wynika to z ich nieprzerobionych rzeczy, nieoddanych Bogu. Ale ma to wyraz świętości! Ja przypuszczam, że one naprawdę są święte! Ja przypuszczam, że one nie piją kawy, nie jedzą świni. Wiesz, o co chodzi? Ja przypuszczam, że są naprawdę świętsze sto razy ode mnie w takich kwestiach, tylko to nie jest Boża świętość. Tak? Fajnie łygle fajnie, fajnie, fajnie, słowo wygle o tym, jak się podawali, on mówi też nie dwie wieprzowiny, potwierdził, że wołowina jest lepsza, ale jak mu podawali wieprzowiny mówi, Panie, Ty jesteś wielkim Bogiem, który to, co przeklął pod zakonem, pobłogosławiłeś pod łaską, słów też <grym, grym, grym>, nie miał żadnych, żadnych, jakby umiał się poruszać w ogóle w każdych, w każdych warunkach, chodzi o to, że to, co one pokazywały to zjawisko, to jest to, co one ściągnęły do swojego życia, nie ściągajmy tych rzeczy, bo będziemy jak one. A ty żebyście widział się u nich w domu, cię. Zna się. No ja zarapałem teraz. to proszę bardzo, to porozmawiajcie z bratem, ja po prostu.. Nad nimi mieszkałem. To no to, to, to wiesz, to. co się dzieje po prostu. No. Generalnie. Jak, jak ja już a... zarobiłem w Wiłkę, to młodikuć. No. Przy tym co one same robią we dwie. No to co w ogóle.. No, proszę Was. I teraz rozumiecie, to jest coś, co jest, co zostało ściągnięte przez lęk, przez lęk, przez deficyty. Przyjaciele, nie miejcie żadnych deficytów. Nie uważaj siebie za osobę z brakami. Nie biegnij do Boga bez przerwy myśląc, że go z obraziłeś, że on cię odejdzie, że cię zostawi, że tu cię. To jest... Nie obrazisz Boga w ogóle nie możesz. To jest pycha, myślisz, że się Boga obrazi. Jak ty Boga też obrazić? Do Boga. Nie obrazisz Go. Do Boga. obrazić drugiego człowieka możesz. Drugiego człowieka to my możemy naobrażać. Drugiego człowieka. Ale nie Boga. Przyjaciele chciałbym, Saro. Tam. Chciałbym, żebyśmy mogli to zrozumieć. Żebyśmy byli blisko w tym. Żebyśmy byli blisko w tym po prostu. Ale można zasmucić Ducha Świętego. Jak? Dobrze, no, nie to... ja się Ducha Świętego. Ale jak? Bo musimy to przeczytać całe. Jak się zasmuca Ducha Świętego? Sara, czego płaczesz? No pasuj. właśnie, to są emocje. To są emocje. Nam się wydaje, że, że jesteśmy w stanie powiedzieć, że ona nie została na przykład zasmucona. To nie jest zasmucenie. To jest reakcja na sprawiedliwość. To, to, jest, to jest, to wkurza jej duszę. To wkurza jej duszę. Takie moje zachowania wkurzają jej duszę. Ale to jest, to jest święte. Ducha świętego zasmucamy, jeżeli my postępujemy jak szatan. Jak szatan postępuje. Kiedy ty nie wierzysz, zasmucasz ducha świętego. Ty nie możesz grzechem zasmucić Ducha Świętego, grzechem pospolitym, rozumiesz, to jest niemożliwe, bo Jezus umarł za nasze grzechy. To nie zasmuca Ducha Świętego. Ducha Świętego zasmuca to, co zasmucało Jezusa. Czy Jezusa zasmucała prostytutka? Nie. Ale powiedział, żeby nie grzeszyła więcej. Jezus powiedział, żeby nie grzeszyła, bo ona była w tym stanie, który do tego grzech doprowadził. Jezus pokazał jej błąd życiowy. Rozumiecie? Zrozummy. Religia będzie chciała, żebyś się bał grzechu. Nie wolno ci się bać grzechu. Bojąc się grzechu, ściągniesz go do życia. Jeśli nie w tej formie, to w innej formie. Jeżeli się boisz grzechu, na przykład, przeteczeństwa, ty nie ściągniesz przeteczeństwa. Ale ściągniesz coś innego. Ściągniesz na przykład lęk egzystencjonalny. Rozumiecie? I będziesz się bał o coś innego. To, że się będziesz bał o coś innego, ściągnie inną rzecz do Twojego życia. To jest spirala. Ducha Świętego zasmucamy satanistyczną mentalnością. Jezus denerwował się jedynie na brak wiary u tych, którym tą wiarę dał. Czy Jezus się w ogóle denerwował na przykład na tych, którzy od Niego weszli? Nigdy. Jezus. Denerwował się na to, że ludzie, którzy mieli Mu wierzyć, nie wierzyli. Posłuchajcie, ja głoszę wiarę. Ludzie nie chcą wierzyć. Amen. Ludzie nie chcą wierzyć Bogu. Ja, ja jestem ortodoksyjny w sprawie wiary. Jeżeli Ty nie wierzysz, to całe Twoje doktryny, zbudowane na Twojej niewierze, są chwiejne. Jesteś chwiejny. Budujesz to że to jest chwiejne. To jest chwiejne. To jest chwiejne. Bo Ty nie wiesz jak wyjść z czegoś później. Coś się zdarza w tym życiu, Ty nie wiesz. Po prostu. Rozumiecie? Ducha Świętego zasmucamy tym, że Mu nie wierzymy. Zasmucamy Go pierwszym grzechem satanistycznym. Szatan nie wierzył Bogu. Nie wierzył Mu. Nie wierzył Bóg nigdy do Ciebie nie powie. Nic innego, że my teraz uczymy ludzi jak słuchać Ducha Świętego i mówimy najpierw o tonie Ducha Świętego i na przykład mówimy, że jednym z tonów Ducha Świętego jest to, że On nigdy nie wspomni grzechów Twoich, rozumiesz? On nigdy nie wspomni Twoich grzechów. Ale przecież Korympianie grzeszyli i Paweł im to -hmm. wypominał, tak? Zgadza się, Paweł im to wypominał. Byli narodzeni na nowo, tak? Byli narodzeni na nowo, nie wszyscy, ale większość, ale większość była, tak. No, nie, tak. samo w objawieniu Ale pan powiedział o wielu grzechach tych kościołów o które były w objawieniu. Zgadza się. Co Paweł mówi? Co Paweł mówi o człowieku, który żyje ze swoją teściową? No. I którego napomina i każe go wyrzucić z kościoła. Co Paweł mówi? Oddajcie takiego, Szatanowi. co jest dalej napisane. Co dalej? Aby był duch zbawiony. dzień pański. Tak. Czyli mówi, że coś się stało z jego duchem, czy nie? Przez ten grzech? Nie Jakby go nie oddali szatanowi, nie mogli go nie oddać Oni go trzymali z Boże. I słowo oddali szatanowi to znaczy wypuśćcie go i na siłę go nie, nie trzymacie Niech się maci. Niech, niech, niech, niech, niech się zeszmaci Niech się zeszmaci. Niech się. Niech się Oni go trzymali i tłumaczyli mu coś Ile razy masz takiego człowieka, któremu tłumaczysz coś Tłumaczysz mu tłumaczają Ja mówię pójdź go Niech go przejedzie diabeł ku zatraceniu ciała, aby Duch był zbawiony w Dzień państwa. Oto Pawłowa doktryna. Paweł się nie szczypał z tym w ogóle, ale nigdy, rozumiecie? Nigdy nie wystąpił przeciwko temu, co Bóg zrobił z duchem ludzi. On występował przeciwko tym grzechom, które były niszczące i on mówił o nich jak najbardziej. Ale on wiedział, że temu się nie nadaje żadnej ragi. On i puść to. Bo duch będzie zachowany w pańskim. Ten kraj nie zostanie dotknięty inaczej niż poprzez wyprostowanie doktryny. Amen! Rozumiecie? Przebudzenie przyjdzie przez wyprostowanie doktryny. My to widzimy i to jest jedyny kierunek. Jeżeli ktoś tego nie robi, natychmiast, w bardzo krótkim czasie, zamyka się w pewną małą bryłkę i zostaje sobie w tej bryłce. I my to widzimy. I zostaje w tej bruce I budują sobie potem ludzie, rozumiecie? Jak ja patrzę co oni potem budują, ludzie budują potem budynki, rozumiecie? Zamiast ducha. Ja jestem przerażony tym po prostu. Budują już budynki, już duch nie, już jest, już nie ma rozpoznania, już tam się nie dzieją rzeczy, już się nie, już, już się nie dzieją żadne rzeczy. I co z nimi będzie? Którzy nie są prowadzeni przez Ducha Świętego? Którzy nie są prowadzeni przez Ducha Świętego, bo mieli piekło na ziemi. Ale napisane jest, że, że tylko Ciebie na zbawieni, to są czy przez dykerę. Tak, nie jest napisane. Jestem. Nie, Dziećmi nie jest napisane tak. Nie, nie wolno nam odwracać słowa. Nie wolno nam odwracać słowa. je mówi tak, Dziećmi Bożymi są Ci, których prowadzi Duch Święty. są Dzieci Boże, których prowadzi Duch Święty. To są Dzieci Boże, których prowadzi Duch Święty. Nazywane dziećmi, dokładnie jest mężami Bożymi, bo tutaj to słowo w ogóle nie odnosi się do zbawienia człowieka, tylko odnosi się do chodzenia w wierze z Bogiem. To tam jest dokładnie napisane, mężami Bożymi są Ci, który prowadzi Duch Święty. Czyli to są Ci, którzy cały czas są na szpicy Bożego A ja znam ludzi, którzy się narodzili narodzili na nowo, zgrzeszyli i odpadli i umarli w grzechach. A ja nie znam takich ludzi. A ja znam. A ja nie wiem czy byli narodzeni z Bożego Ducha. Bo ja robię za bardzo duże założenie, że ogromna ilość ludzi nie jest z na Boże, bo To, że mówią innymi językami, dla mnie nic nie znaczy, bo teraz się ludzie uczą się mówić innymi językami. Dla Amen. mnie to, że ktoś chodzi do kościoła, że jest oświecony, że tam przez pewien okres czasu żyje świętym życiem, w ogóle nic nie znaczy. Amen. Ja się przestałem na to przyglądać. I ludzie mówią, bo oni byli nawróceni, a ja powiem ci, wiesz co, ja nigdy w życiu nie spotkałem człowieka, z którym miałem relację duchową, Rozumiecie? I który by siedział w jakimkolwiek grzechu i nie miał bólu. Ale znam mnóstwo ludzi, którzy siedzą w grzechach, są w kościele i w ogóle nie czują bólu. Ja podważam narodzenia. na ja, Rozumiecie? Ja naprawdę absolutnie, ja pod, ja, no trudno. Ja podważam narodzenia ludzi z Bożego Ducha, którzy siedzą w grzechach i nie czują bólu z tego powodu. Ja po prostu, rozumiecie? Jak można nie czuć broń, ma nową naturę? Amen. Jak to jest możliwe? Jak to zrobić? Żyją grzechu przez dłuższy czas, natura została zdegenerowana, Duch Święty ją opuści. A jak, można, a, jak, a jak można zdegenerować naturę? Jak może kobieta przestać być kobietą? Nawet jak sobie wytnie piersi, to dalej jest kobietą. Ale my jesteśmy szczepieni, jako, y, y, y, jesteśmy narodzeni na nowo i Duch Święty nas zamieszkuje, tak? Ale w momencie, kiedy wchodzimy w grzech i żyjemy w nim przez dłuższy czas, Iwona, dlatego, dla, dlatego ten kraj jest, ma mniej niż jeden procent z Bożego Ducha. Bo istnieje ta mentalność. Dlaczego ja mogę robić to, co ja robię? Jest jeden powód. Ja się w ogóle nie boję. Amen. Ja miałam i Chcę Wam powiedzieć, że on żył sobie w świecie właśnie oddany został Szatanowi. Żył sobie po prostu i pewnego dnia przyszedł do mnie i powiedział – ratuj mnie, bo ja nie chcę iść do piekła. I słuchajcie, modlił się ze mną. Potem poszedł w pewne miejsce i widzicie, ja widziałam go, kiedy on umarł, bo on się nie mógł odnaleźć w tym świecie, ale widziałam go z Biblią w ręku i uśmiechnięte usta. Widziałam go radosnego. Ja do Rodzie powiedziałam – jakubiec w niebie. I potem słuchajcie, Bóg mi dał wizję i widziałam, że On jest Panem. Amen. Amen. Amen. Dlatego chcę to powiedzieć. Amen. To, to jest to dla jest. mnie bardzo duże świadectwo. Dlaczego? Bo ja jeszcze raz mówię. Nie ma ludzi, którzy nie będą odczuwali, jeżeli mają nową naturę. To, nie, to ci ludzie, nie ma takiej opcji, żeby oni nie odczuwali bólu grzechu. Oni <grym> mogą 20 lat siedzieć w szambie. Ale ci ludzie muszą Muszą zawołać do Boga, jeżeli mają dobrą naturę. Amen! Amen. Bo natura nie jest w stanie nie zawołać. Po prostu nie. Często mogą zrobić potworne rzeczy ci ludzie. Ale pamiętajcie o jednej rzeczy. Jeżeli będziesz się bał troszkę w życiu, troszeczkę, troszkę się będziesz bał, czegokolwiek. Nie będziesz w stanie być skuteczny. Będziesz skuteczny na bardzo małym odcinku. W bardzo małym odcinku. Nie zrobimy rzeczy bojąc się. Jeszcze raz mówię, grzesząc, grzesząc będziesz sobie niszczył życie, będziesz zabijał się, rozumiesz? Będziesz się zabijał i siedzenie w grzechu jest chore, ale nie można głosić ludziom, żeby nie grzeszyli dlatego, że do piekła pójdą. Nie z Bożego Ducha ludzi. ludziom ze świata możemy to mu mówić, bo oni muszą poznać Jezusa, ale ludziom, którzy oddali życie Jezusowi realnie, tak? Nie można ludzi straszyć. My ludzie o zawsze mówimy tak, jesteś odrodzony z Bożego Ducha tak, I wiesz jaką masz naturę? Wiem. Żyj według natury swojej. Wiecie u nas ludzie, w naszej, w naszej wspólnocie tam, w Warszawie teraz, to bardzo krótko są tacy ludzie, którzy na przykład przychodzą, nie są odrodzeni z Bożego Ducha, rozumiecie? a tylko ściemniają, tak? to bardzo krótko są to... Po prostu nie dadzą rady wyjść, bo to jest mały myk. Wiesz o co chodzi? Już ich nie ma. Dlatego, bo nie ma z nimi kontaktu. Amen. Nie ma z nimi rady, rady relacji duchowej. Oni Były my, my my dwie dziewczyny do nas przyszły. Dwie dziewczyny przyszły. Po to, żeby wyrwać sobie dwóch mężów. Rozumiecie? I bardzo były blisko tego. tak? Nie wiem ile, miesiąc czasu mogły być? Dłużej były? Ile były? 3 miesiące, nie wytrzymały ciśnienia to nie było, to nie wytrzymały ciśnienia po prostu, A już, już jestem, ochrzciła się kaktoliczki oczywiście, Jedna się ochrzciła słuchajcie wszystko, potem poleciała do proboszcza i wyrzekła się wszystkiego co w ogóle zrobiła, wiecie był taki myk wiecie, że, że się w głowie nie wiecie, nowa natura jest nowa natura ja amen. jestem tak pewny mojej nowej natury amen, amen, ale przyjdzie tak? paruzja i teraz 10% tylko osób jest pochwyconych, a reszta chodzi, wierzy w Boga, kocha Go, cały czas zmaga się z jakimiś grzechami, tak? no, ale kocha Jezusa, narodziła się na nowo, tak, Ochrzciła. i zostaje, bo Duch Święty jest pochwycony, a osoba, która nie, nie jest napełniona Duchem Świętym, zostaje. No i co? Ale to jest teologia. To nie jest logia, jest napisane w Słowie Bożym. Tak Jeden Słowie. będzie na polu, drugi będzie w łóżku i ten zostanie na. Jezus mówi, Jezus w Ewangeliach nie mówi o ludziach odrodzonych z Bożego Ducha. Biblia jest cała dla nas, ale nie cała do nas. Czyli my możemy grzeszyć, <grym> tak? Możemy robić co chcemy, odrodzeni jesteśmy na nowo i tak będziemy zbawieni. Czy Twoja natura zgadza się na grzech? Czy Twoja natura zgadza się na grzech czy nie? No ale jeżeli ja bym poszła w grzech i popełniała ten żyła w tym grzechu, tak? A czy Twoja grzechu? natura się zgodzi z życiem grzechu? No nie, no nie zgodzi. No, no, no sumienie moje jest tego, Ale przychodzi życiu. moment, kiedy moje sumienie może być tak już martwe, nie. że nie widzę tego. Nie może być Twoje sumienie nigdy martwe. Niech Nigdy, zawsze, nie zawsze bo Ty masz nową naturę. Tak, tak. Ty masz nową naturę. Twoja tak. natura nigdy nie będzie w stanie, tolerować grzechu. Możesz ufać. Może stać się coś w Twoim życiu nie takiego jak trzeba. Ale Twoja natura nie będzie tolerowała grzechu. Nigdy. Amen! To nie jest moja natura. Twój duch to jest Twoja nowa natura. To jest nowy Ty. Twój duch to jest nowy Ty. Chrystus w Tobie nadzieja chwały. Chrystus w Tobie nadzieja chwały. Nowy Ty. Żyję już nie ja. Tam jest ego, kreckie słowo ego. Żyję już nie ego. Ale żyje we mnie Chrystus. Amen. Nowa natura. Ona nigdy nie będzie tolerowała grzechu. Moja natura nie toleruje grzechu. No. Ale jeszcze raz zrozummy. Możemy stracić utracić zbawienie. Ale Jeżeli nie będziemy posłuszni y, y, Bogu i, i Jego... Jak? Możesz być nieposłuszna Bogu mając nową naturę. A to kto z nas ma nową naturę? Ja. Ty. Ja. No na pewno. Ja. Kto jeszcze? ja. ja. Ja mam.. Ja Każdy, kto się narodził z Bożego Ducha, ma nową naturę. Ja czuję, że Boże masz nową naturę. Każdą najmniejszy. Musicie być tego tak. Nie no. Tak. No. to gdzie są Tak, mamy nową naturę, ale są ludzie, którzy mogą utracić zbawienie, jeżeli, jeżeli pójdą w, w, w jak nowa natura. Bo... Zaczął grzeszyć i, i umierają w tych grzechach. Na przykład. Tak? Znam takich ludzi. Skąd wiesz, że byli nawróceni? Skąd wiesz, że byli narodzeni na nas? Ale ja wszyscy faryz.